Koło roweru odcinek 28. Jak jeść zdrowo i smacznie? W tym odcinku rozmawiam z Michałem Jaworskim. Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Sobel i prowadzę bloga narower.com, a to jest 28 odcinek podcastu koło roweru. Dzisiaj z Michałem Jaworskim rozmawiam na temat jedzenia. W końcu skądś trzeba czerpać siły na kręcenie, prawda? Ta audycja powstała z inicjatywy rowerzysty z myślą o rowerzystach. Znajdziesz tu porady, ciekawostki, poznasz fascynujące osoby, a także dowiesz się mega dużo na temat tego wspaniałego środka transportu. A więc ubierz słuchawki, wskakuj na rower, bo zaczynamy! Jeśli miałeś ostatnią przerwę w słuchaniu, to przypominam, że w ostatnich odcinkach podcastu Koło Roweru poruszaliśmy tematy sensu podróżowania rowerem zrównoważonego transportu. Rozmawialiśmy o kawie, serwisowaniu rowerów, w karetce, tak, w karetce, e, podróżowaniu autostopem, kupowaniu tanich biletów lotniczych, a Marcin Wójcik opowiadał, jak wygląda praca oficera rowerowego. Dobrze, to bez zbędnego przedłużania. Przejdźmy do właściwej części podcastu. Cześć, Michał. E, jak mówią w podcastach zagranicznych, Przedstaw się i powiedz, czym się zajmujesz. Nazywam się Michał Jaworski, jestem współautorem bloga Więcej niż zdrowe odżywianie i autorem cyklu podcastów o tym samym tytule. Moja podstawowa i najważniejsza życiowa rola to bycie mężem. Jestem w małżeństwie od blisko 18 lat. Ojcem mam trójkę dzieci, dwojenastolatków i jednego półtorarocznego synka. I wszyscy bardzo go uwielbiamy. Zawodowo jestem związany z dużą firmą telekomunikacyjną, pracuję w obszarze techniki, projektuję systemy teleinformatyczne, a tak zupełnie prywatnie jestem dość konkretnie zakręcony na punkcie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. I, i, blogowania i też. Blogowania Mam też. to szczęście, że moja żona podziela moje pasje, bo tego bloga, o którym wspomniałem, prowadzimy razem i już może teraz zaproszę słuchaczy. Blog się nazywa Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Można go znaleźć pod adresem www.więcejnizdrowedżywianie.pl pisane bez polskich liter i bez spacji. Dziękuję. E, dlaczego oszczędzamy zawsze na jedzeniu, ale mamy kasę, żeby kupić wypasiony telefon? Bo tak nam jest wygodniej. Wydaje mi się, że... Znaczy ja jestem pewien, że nasze zwyczaje żywieniowe są w dużej mierze kształtowane właśnie przez to, żeby było nam wygodnie. Dużo wygodniej jest kupić gotowe danie, wrzucić je do mikrofalówki, w międzyczasie przejrzeć swojego nowego smartfona i po chwili wyjąć ciepłe danie, wydaje się, że nawet zdrowe i zjeść je. I co ciekawe, to, że my tak się odżywiamy przez jakiś czas, nie powoduje bezpośrednich konsekwencji, bo gdybyśmy tego samego dnia musieli spędzić kilka godzin w toalecie albo byśmy się źle czuli, to od razu by nam się zapaliła jakaś lampka, że ojej, Coś, nie tędy droga. Natomiast organizm ludzki ma niesamowite zdolności samooczyszczania. One genialnie się sprawdzają, gdy mamy 15, 20, 25 lat, ale gdy mamy 40 albo więcej, to już jest troszeczkę gorzej. I jest takie fajne powiedzenie, że ludzie robią wszystko, aby do 40 roku życia zniszczyć swoje zdrowie, a potem zwykle robią wszystko, aby go uratować. Ale to chyba ze wszystkim tak jest, że bardzo często musi się coś złego stać, żebyśmy potem e, zmienili swoje postępowanie, czyż nie? Dokładnie tak. Natomiast dobrze jest mieć świadomość tego, poznawać informacje i eksperymentować. Przede wszystkim obserwować swoje ciało. To jest najważniejsze, bo nawet drobne zmiany na lepsze, jeśli chodzi o dietę, skutkują w jakiejś perspektywie czasowej poprawą. Poprawą samopoczucia, poziomu energii i robiąc takie eksperymenty, tak jak ja to robię na sobie i na swojej rodzinie troszeczkę, dochodzimy do genialnych wniosków, bo okazuje się, że jesteśmy w pewnym momencie skłonni poświęcić tę wygodę, od której zacząłem, na rzecz tego, żeby czuć się lepiej. No właśnie, bo ogólnie zauważyłem, że też bardzo duży wpływ ma to, ile czasu spędzamy w pracy, coraz dalej um, mamy do tej pracy, więc trzeba jeździć tam samochodem, więc ograniczamy też ruch. No i tak w zasadzie to życie zaczyna się kręcić tylko i wyłącznie wokół tego. A już najlepszym przykładem chyba są Amerykanie, którzy w ogóle nie gotują praktycznie. Przynajmniej wiem, że duża część z nich w ogóle nie gotuje. Um, ale też na przykład przed zdrowym odżywianiem bardzo wielu ludzi chroni się, bo na przykład, o, nie wiedzą jak to ugotować, albo mówią, że zdrowe jedzenie jest drogie. Jako, że wiem, że lubisz bardzo podcast i bloga Michała Szafrańskiego, jak oszczędzać pieniądze, to prawdopodobnie też prowadzisz sobie jakieś notatki na temat wydatków. Między innymi na jedzenie. Powiedz, czy takie zdrowe odżywianie faktycznie drenuje kieszeń aż tak mocno, żeby nie można było sobie na nie pozwolić, jak się nie zarabia niezbyt nie, nie dużo? Na odżywianie można wydać tak, jak na budowę domu, każde pieniądze. Natomiast słusznie zauważyłeś, że się interesuję finansami osobistymi. Od kilku lat prowadzę budżet domowy. I pierwotnie to była taka lista papierowa, gdzie spisywaliśmy wydatki w podstawowych kategoriach. Dwa lata temu przesiadłem się na system elektroniczny, wykorzystuję jeden z banków, który automatycznie klasyfikuje moje wydatki. I wracając, patrząc w przeszłość, ostatnie 7 lat, bo w sumie 7 lat temu zaczęła się nasza przygoda ze zdrowym odżywianiem, te wydatki się nie, nie zmieniły. Tyle ile wydawaliśmy wcześniej, więcej wydajemy teraz. A w międzyczasie urosła dwójka dzieci, bo mamy małe dzieci, stały się nastolatkami. Pojawiło się trzecie dziecko i pomimo tego, że tych buź do jedzenia jest więcej i pomimo tego, że zwracamy uwagę na to, co jemy, nie wydajemy więcej. No właśnie, dlatego, że jak widzę jakieś przepisy, na przykład nawet na jakichś, nie wiem, wegańskich, wegetariańskich stronach, i one mają być właśnie takie super zdrowe i smaczne, to tam często używa się dość drogich produktów, typu, nie wiem, ser gorgonzola, albo, nie wiem, trzeba dodać szynki parmeńskiej, która też jest droga, albo trzeba kupować, nie wiem, jakieś duże ilości warzyw, które są drogie, albo orientalnych owoców. Powiedz mi, jak odżywiać się zdrowo i smacznie i nie wydawać pieniędzy, bo... W Jaki, jakiego schematu używacie, żeby właśnie jeść choćby na przykład teraz w zimie, a nie wydawać dużo pieniędzy na, na warzywa i inne produkty? To nie jest prawdą, że warzywa są drogie. Ja się, na tym, ja się o tym dokładnie przekonałem, przekonuję się każdego dnia robiąc zakupy. To co jest najdroższe, jakbyśmy popatrzyli sobie w typowy koszyk Kowalskiego, to co jest najdroższe to jest przede wszystkim, to są przede wszystkim produkty przetworzone i mięso. Takie rzeczy, właśnie nasze zdrowe odżywianie, sposób na niewydawanie dużych pieniędzy, to jest m.in. unikanie produktów przetworzonych i nie jesteśmy wegetarianami, jemy mięso, ale od jakiegoś czasu jemy go dużo, dużo mniej i zauważyłem tendencję spadkową, bo dzięki temu po prostu czujemy się dużo, dużo lepiej. Ja też swego czasu ograniczyłem mięso faktycznie, jadam je mniej więcej nie wiem, raz w tygodniu, coś takiego, nie jadam już szynek, ani takich rzeczy i też faktycznie poczułem, że jest mi lepiej. A co do tego, co mówiłeś o mięsie, to chciałbym powiedzieć Ci, drogi słuchaczu, że w 31. odcinku podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie Michał właśnie opowiadał o mięsie, więc zdecydowanie warto tego odcinka posłuchać. No ja wiem, że chipsy dużo kosztują, ciastka dużo kosztują, natomiast no, jak widzisz, nie wiem, że papryka albo pomidory kosztują 10-12 zł za kilo, to sobie myślisz, ja pierniczę, jakie drogie. To już odpowiadam i przy okazji odpowiem na drugą część twojego poprzedniego pytania, bo zadawałeś pytanie, jak sobie radzić szczególnie zimą. Otóż stawiać przede wszystkim na, owo na owoce i warzywa sezonowe i owoce i warzywa z lokalnego rynku, lokalnego, czyli polskiego. Tu się może zapalić lampka, no ale jak to? Zimą sezonowe owoce i warzywa. A owszem, jabłka są naszymi sezonowymi owocami dostępnymi zimą. Mm -hmm. jeśli, jeśli chodzi o warzywa, to przede wszystkim kapusta, wszystkie rodzaje kapusty, buraki, marchew, pietruszka, seler, to są, to są warzywa, które faktycznie zebrane są jesienią, ale one w doskonały sposób, w normalnych warunkach, przetrwają do stycznia, lutego, marca. Co dalej? Jarmusz, takie bardzo popularne warzywo, wygląda jak pokarbowana sałata. On, on jest tak hodowany, że na zimę nie jest zbierany i smakuje najlepiej po pierwszych przymrozkach. U mnie w tej chwili, kiedy nagrywamy ten podcast, mamy luty, u mnie na działce rośnie jarmusz, przemarznięty, ale ja go w każdej chwili mogę wziąć i zjeść, jest pyszny i bardzo zdrowy. Więc, więc stawiamy na lokalne warzywa i sezonowe. A dlaczego lokalne? Bo po pierwsze są tańsze, a po drugie, tak jak wspomniałeś, ta, ta papryka za 12 zł i pomidor, żeby on się u nas mógł pojawić, to on musi przejechać kilka tysięcy kilometrów. I oczywiście w naturalnych warunkach on nie jest w stanie tego przetrwać. Musi być nasączony chemią. Więc no, z takich rzeczy rezygnujemy. No dobra, to powiedz, co dzisiaj jadłeś na śniadanie i na obiad. Dobrze. Dzisiaj jest sobota. W ogóle w mojej rodzinie jest tak, że ja przygotowuję śniadania. Ja jestem typem porannym, czyli wolę się wcześniej położyć i rano stać. Dla mnie to jest... Skowron skowronek, tak, tak. To nie jest dla mnie wyzwanie, więc ja rano staję mam taki rytuał związany z taką z odnową duchową i, i nastawieniem się odpowiednio psychicznym, jak również przygotowuję śniadanie. Dzisiaj, z uwagi na to, że jest sobota, mogłem poświęcić na to więcej czasu i przygotowałem zupę dyniową. Dla całej rodziny zawsze tak przygotowuje się danie. Jest to, jest to zupa mleczna, ale nie wszyscy w naszej rodzinie jedzą mleko. Nasz najmłodszy członek, członek rodziny jeszcze nie je, więc jest to przepis, którego mi nauczyła moja babcia, bo o tym też muszę wspomnieć, że przepisy, na które my stawiamy i które publikujemy na naszym blogu, w dużej mierze odwołują się do naszej tradycyjnej polskiej kuchni. Tylko, że my takie dobieramy, aby wyużywać tylko zdrowych i pełnowartościowych produktów. Wracając do mojego Aha. śniadania, jest to zupa prosta, czyli zacierki, tylko z użyciem mąki pełnoziarnistej i z małą ilością pszenicy, bo tam jest gluten, głównie bazuje, dzisiejsze zacierki bazowały na mące z płatków owsianych. Zacierki, na wodzie, do tego dynia, tylko no, pytanie skąd teraz dynie? No więc tu kolejna rzecz, jeśli chodzi o mądre odżywianie się i oszczędzanie pieniędzy, to jest planowanie. Jesienią. Preparacja, dokładnie, jesienią, kiedy dynia dojrzewała, kupiliśmy kilka dyni, one zostały przerobione, czyli ugotowane, obrane i zmielone i teraz są poporcjowane w zamężarce, taką jedną porcję w piątek wieczorem wyjmuję, ona rano jest sobie zmraźnięta robię takie zacierki, dodaję dynię i jeżeli ktoś chce, to dodaje sobie mleka, jeżeli nie, to zjada w takiej postaci, można to sobie... Ja się... To bo... ja się pozwolę przepraszam, pozwolę się wtrącić, bo niekoniecznie trzeba ją gotować tylko można sobie ją obrać troszkę, to znaczy poprzekrajać na porcję, owinąć w folię i wsadzić do piekarnika i piec godzinę. Ja z takiej metody korzystałem, z tym, że nie robiłem sobie tego sezonowo, tylko chwilę temu kupiłem dynię i potem jak obrałem ją ze skóry, wsadziłem do pojemniczka, zblendowałem na mus i wsadziłem do lodówki, chociaż wiem, że można też to potem zasłoikować i mieć taki mus gotowy. Tak, pieczenie powoduje, że z uwagi na temperaturę, ona nabiera takiego bardziej wyraź wyraźnego smaku i jednym to odpowiada, innym nie. Natomiast jest to też bardzo dobra metoda na przygotowanie dyni. No i dobrze, no i takie było śniadanko. A co jadłeś na e, obiad? Na obiad jedliśmy sińszczyznę. Sam ją przygotowałem, czyli ryż brązowy, nie biały, broń mhm. Boże. Do tego bardzo mała ilość mięsa, był to indyk i bardzo dużo warzyw. Taką gotową chińską mieszankę zamrożoną kupuję, tylko że chciałem zrobić więcej tego, tego dania. Do tego dołożyłem jeszcze cebuli, startej marchewki, startej kalarepy i doprawiłem go kary oraz seza mm -hmm. sezamem. To był taki chińszczyzna kary z sezamem. Sezam się troszeczkę podpraża na patelni, żeby on tak. takiego tak tylko... o, Żeby olejek wypuścił. Znaczy olejek on nie powinien, bo to już jest za mocno. Chodzi o to, żeby tylko troszeczkę zaczął, zaczął ładnie pachnieć, bo jak zbyt mm -hmm. długo go, go podgrzewamy, to on będzie gorzki. Potem się go miele i wrzuca. I po zmieleniu on ma tak intensywny aromat. No, fantastycznie smakuje. Bardzo. Super. I to był nasz obiad. Na kolację jeszcze nie wiem. Wtedy, teraz gdy nagrywamy, to słyszę jakąś krzątaninę w kuchni, ale pewnie to będzie sałata, bo jeśli chodzi o zdrowożywianie, to Dwa posiłki powinny być surowe czyli jakaś sałata i, i drugi jakieś owoce. Owoce dzisiaj jeliśmy, głównie jabłka, więc myślę, że dzisiaj na podwieczorek zjemy sałatę na bazie kapusty pekińskiej. To jest również nasz, nasze sezonowe, bardzo tanie warzywo, a naprawdę bardzo, bardzo zdrowe. Okej, okay. a jak robicie zupy, Te jak one wyglądają? Jak je doprawiacie przede wszystkim? Z Jeśli chodzi o zupy, to moja żona Tatiana pewnie więcej wypowiedziała, bo ja się przyznam, że od co najmniej roku żadnej zupy nie gotowałem. Z uwagi na to, że Tatiana <grym> teraz jest na urlopie wychowawczym, to ona gotuje obiady mm -hmm. i eksperymentuje. I gotowanie zup sprowadza się do tego, że staramy się nie gotować ich na mięsie. Tatiana szuka takich sposobów, żeby to była smaczna zupa, ale żeby niekoniecznie musiały być tam jakieś kości posiłkowała mm -hmm. się w... i dalej się posiłkuje kuchnią o pięciu smaków. Mam, mamy na naszym blogu podcast dedykowany tej kuchni. To jest fantastyczna metoda na gotowanie zup. Ona bazuje na tym, że korzysta się z normalnych produktów, ale w odpowiedniej kolejności się wkłada, bo tam do tego jest taka teoria dorobiona, bardzo dobrze uargumentowana, że ta kolejność ma wpływ, bo, to, bo jest pięć żywiołów, one się wspierają i właśnie tak jest gotowana zupa, czyli bez mięsa, ewentualnie z dodatkiem tłuszczu kokosowego albo masła. I przede wszystkim bogactwo warzyw. Bogactwo warzyw naszych sezonowych. Okej, okay, dobrze. A jedecie jakieś makarony nawet pełnoziarniste, czy raczej uważacie, że nie są zbyt zdrowe? Makaron jest produktem przetworzonym. Jakby, no, makaron nie rośnie, nie rośnie, nie jest spotykany w przyrodzie, więc... Tak. On raczej na tej skali zdrowotności to jest troszeczkę jakby z tyłu, natomiast jadamy makarony. Jadamy makarony pełnoziarniste, bardzo lubimy w spaghetti. Jest też takie danie, uwielbiamy je, i, bo to też jest ważne. Gdy zmieniamy dietę na zdrową, to jest kłopot, szczególnie z dziećmi, bo dzieci są mniej otwarte na eksperymentowanie i smak człowieka jest tak skonstruowany, że czasem kilka albo kilkanaście razy musimy czegoś spróbować, aby, aby nam to zaczęło smakować. I dlatego tak bardzo cenimy sobie dania, kiedy zrobimy coś nowego i nagle od pierwszego strzału bach. Dzieci mówią, że to jest fantastyczne i tak właśnie było zdaniem, o którym chcę powiedzieć. Jest to fetucinę z brokułami. Fetucinę jest to generalnie makaron pełnoziarnisty. Używamy takiego jak do spaghetti i do tego zrobiony jest sos. Sos na bazie wspomnianego już dzisiaj sezamu podprażonego i orzechów nerkowca. Oraz tam do tego jest chyba ząbek lub dwa czosnku. I co jest ważne, orzechy nerkowca, zmielone orzechy nerkowca działają, fantastycznie zagęszczają nam sos. Działają jak mąka, tylko że są o niebo zdrowsze. I powstaje z tego taki biały, bardzo intensywny orzechowo-sezamowy sos i do tego dania jeszcze są na parze zrobione brokuły. I to się nazywa fetucinę z brokułami i to jest nasze najbardziej ulubione danie z makaronem. Świetnie brzmi. Tak w ogóle to zanim przejdę do następnego pytania... Chciałem powiedzieć, że pod adresem narower.com ukośnik 028 będą notatki do tego odcinka podcastu um, i wybiorę kilka przepisów, które mi się najbardziej podobają właśnie z bloga Michała i jego żony i je tam zamieszczę. Um, no i nie wiem, czy ten posiłek już masz na swoim blogu, czy jeszcze nie, Fakt. ale myślę, że do, do, czasu pod, do, do czasu ukazania się tego odcinka podcastu na pewno, na pewno już pewnie będzie i, i ja go też wkleję w tych notatkach. Gorąco polecam. E, więc słuchaj, mamy coraz mniej czasu na gotowanie e, i sam miałem tak, że z moim zdrowym, moim zdrowym jedzeniem były warzywa na patelnie, gotowane na parze oraz e, kasza. I no, nie wiem, polewałem to jakimś na przykład olejem lnianym i tak dalej. Do tego dawałem jakieś przyprawy i brzmiało to fajnie, dopóki nie z tego trzy dni pod rząd. No tak. ale jakoś tak bywa, że nawet przy tym zdrowym odżywianiu staramy się um, sięgać po rzeczy, które się przygotowywuje szybko. Więc powiedz mi, ile tak naprawdę czasu spędzacie w kuchni? Jakie, jakie potrawy byś polecił osobom, które um, powiedzmy długo pracują, ale chcą um, jeść coś smacznego i zdrowego? Jeszcze to jest tak, że nie możemy się oszukiwać. Praca w kuchni zajmuje czas i chcąc się zdrowo odżywiać, mając świadomość tego, że w dłuższej perspektywie to się naprawdę, naprawdę opłaci, bo ja zupełnie niedawno sobie zdałem sprawę z tego, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem w aptece, a mamy trójkę dzieci, mamy sezon chorowania, a, a my nie chodzimy do, apte do apteki. To, się, to zdrowo odżywienie ma olbrzymie przełożenie na to, jak często chorujemy. To jest jedna z zalet. I na to trzeba patrzeć troszeczkę jak na inwestycje, bo każda, cokolwiek chcesz zrobić w kuchni, to zajmuje czas. I teraz jakby wracając, spróbując tak w locie odpowiedzieć na twoje pytanie, co najkrócej zajmuje. Znaczy do tego trzeba dołożyć jeszcze organizację pracy. Jak wspomniałem, ja przygotowuję śniadania i to są codziennie śniadania na ciepło, więc się może wydawać, że nie wiem jakie ilości czasu ja spędzam w kuchni, albo które ja staję. No wcale nie, mhm. bo to jest tak, że rano wstaję i pierwsze, co robię, to idę jeszcze tak półśpiący do kuchni i wstawiam coś ciepłego. To jest albo ryż brązowy, albo kasze jaglane, albo, albo płatki owsiane, no jakieś rzeczy, jakieś ziarna do ugotowania. Ja to wstawiam, muszę je najpierw wypłukać, to zajmuje mi to 5 minut i idę. Idę robić swój rytuał poranny. I 20 minut później czuję zapach, że to już jest ugotowane. Wyłączam i ten posiłek już czeka na domowników. Schodzą dzieci, nakładają sobie, co ugotowałem, dokładają do tego konfitury, czasem jakimś mlekiem roślinnym to polewają, czasem jakimś miodem dosładzają I to jest ciepły posiłek. Ile czasu mi to zajęło? No, 5 5, No, ale 10 minut mi to zajęło, żeby przygotować posiłek dla pięciu osób. Czy to jest dużo? No, jeżeli nie mamy tych 10 minut, to jest dużo. Natomiast dla mnie jest to inwestycja i ja jestem w stanie wstać te 10 minut wcześniej, aby móc ten posiłek dla całej rodziny przygotować. Mm -hmm. I, I trzymając się tematu organizacji, bo to, w, jak można sobie skrócić czas, to jest przygotowywanie posiłków więcej niż na jeden obiad. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby nagotować zupy na tydzień. Bo jak sam, yes. sam wspomniałeś, że jak się trzy dni po to samo je, no to już mniej smakuje, chociaż... No słab słabo jest, jest, niestety. Ale to jest genialny sposób na unikanie przejadania, bo to jest jakby największy problem, jaki mamy, Natomiast choćby na te dwa dni tą zupę ugotować. Moja żona Tatiana, jak gotuje zupy, to zawsze jest to co najmniej na dwa dni. Czasem jest, mm -hmm. czasem jest na dłużej, ale mamy taki sposób, że zupę, go, świeżo ugotowaną zupę można wlać do słoików umytych, zakręcić, do góry, do góry nogami postawić tak. i tak zapasteryzowana zupa może kilka tygodni stać w lodówce. O, fajnie wiedzieć. I więc trudno mi teraz z głowy dać takie danie, które robi się w minutę, bo każde danie trzeba poświęcić odpowiednią ilość czasu, natomiast bardziej mi szedł w taki kierunek, żeby optymalizować te swoje prace, żeby dzielić się tymi pracami, robić tego więcej, albo zapasteryzować, albo zamrozić i później cieszyć się tym jedzeniem. No i te słoiki, o których wspomniałem, ja biorę codziennie taki słoik do pracy i to jest mój lunch. Zjadam sobie domową, zdrową zupę. Okej. Okay. No i macie jakieś takie techniki, że nie wiem, na przykład zupę gotujecie wieczorem na następne dwa dni albo staracie, sobie, staracie się przygotować sobie jakieś półprodukty już do obiadu, żeby na przykład po wróceniu z pracy, to znaczy... Przed tym, jak twoja żona, jeszcze jak twoja żona pracowała, tak, bo teraz ma, mówiłeś urlop, to na przykład, nie wiem, pokroiliście sobie wcześniej warzywa po to, żeby przychodząc tylko je wrzucić, czy, czy raczej po prostu po, po, przyjściu do pracy, po przyjściu z pracy przygotowywaliście posiłek? To, co mówisz, jak najbardziej tak. Ja już w sumie nie pamiętam, jak to było w czasie, gdy pracowaliśmy, kiedy żona jeszcze pracowała, to było prawie dwa lata temu. Natomiast tak, tak. teraz to jest tak, że są sytuacje, gdy na przykład o, w niedzielę idziemy do kościoła i po przyjściu z kościoła za, pół godziny, za godzinę musimy gdzieś wyjechać, więc nie ma czasu, żeby przygotować pełen posiłek od, od A do Z. Więc ja mhm. rano, tak jak wspomniałeś, na przykład przygotowuję warzywa, kroję, już umieszczam w naczyniu do gotowania na parze, zalane wodą, wracam tylko, jeszcze nawet tylko zdejmuję buty, od, uruchamiam gaz i, i to już jest gotowe. Za pół godziny możemy siadać i zjadać całą rodziną obiad. No właśnie, super, to jest taki dość um, sprytny pomysł na to, żeby sobie gdzieś tam w przerwie te 10 minut zawsze poświęcić, a potem szybko coś zjeść, bo jednak często jest tak, że jak um, chodzimy do pracy i z niej wracamy, to wracamy już tak przeraźliwie głodni. Tak. Że się człowiek tylko denerwuje, że o Jezu, jest jeszcze nie ma obiadu. Eee, kiedy to się ugotuje, gotuj się ryżu. Czemu, czemu muszę jeść brązowy ryż, który się gotuje 40 minut, a nie 20 jak biały? Ja, ja to jeszcze, zanim przejdziemy do kolejnego, kolejnego pytania, jeszcze jedną rzecz podpowiem, jeśli chodzi o organizację. Bardzo ważną sprawą jest planowanie zakupów. Po to, żeby w sytuacji, tak jak wspomniałaś, gdy wróci z tej pracy taki głodny, żeby nie było tak, że masz w lodówce tylko światło. No bo to, od tego to już tylko jeden krok, krok, żeby zadzwonić, nie wiem, po jakąś pizzę czy cokolwiek. Więc planowanie zakupów. Jak to wygląda w naszym przypadku? My robimy zakupy zwykle raz w tygodniu. Do jakiegoś, mhm. do jakiegoś marketu jedziemy raz w tygodniu i raz w tygodniu jedzimy na targ. To jest zawsze sobota. Albo ja, albo Tatiana rano wyjeżdżamy na targ i warzywa i owoce od jakiegoś czasu właśnie staramy się kupować głównie na targu, Dlaczego? Są one naprawdę dużo lepszej jakości w porównaniu do tych marketowych i jest dużo, dużo większy wybór. Weźmy na przykład jabłka. Jeżeli pójdziesz do marketu dwa, trzy rodzaje jabłek, z czego jedno to takie wywoskowane z Holandii, na targu kilkanaście rodzajów jabłek. Naprawdę nasze polskie jabłka są pyszne, od winnych poprzez kwaskowe, po tak słodkie, że aż ciemdli jak jesz tylko musisz iść w miejsce, gdzie te jabłka kupisz. I nie dalej jak kilka dni temu, tydzień temu byłem właśnie na takich zakupach na targu, kilogram takich jabłek kosztuje złoty 50. Zł. Mhm. I no teraz i podobnie robimy z innymi zakupa, zakupami. Kupujemy kapustę. To, co jest sezonowego, staramy się właśnie kupować na targu. To, czego się nie uda, to raz w tygodniu i taką dogrywkę, do, taką dogrywkę robimy właśnie w marketach i dzięki no to... temu wracając mhm. do domu możemy, możemy skupić się właśnie już na robieniu konkretnych obiadów, To też trzeba przed zakupami trzeba też mieć w głowie, co chcemy ugotować, żeby kupić takie produkty, żeby było z czego zrobić, ale to naprawdę bardzo, bardzo też usprawnia przygotowanie posiłków. No to zepsułeś mi pytanie, bo miałem się właśnie pytać, jak czy przygotowujecie na przykład potrawy, pomysły na potrawy już na cały tydzień, E, czy, wy, czy kupujecie produkty, które po prostu będą do siebie pasowały, bo, bo czasem też tak jest, że można kupić parę rzeczy, tak jak i ubrania się kupuje, tak? Kupujemy sweter, który będzie pasował do dwóch koszuli, i trzech par spodni, tak jak i warzywa, niektóre pasują do siebie wyśmienicie. E, natomiast powiedz mi w takim razie, skąd dokładnie bierzecie przepisy? To jest tak, że macie e, jakiś zeszycik w domu, czy macie jakieś jeszcze książki kucharskie z dawnych czasów, czy szperacie też w internecie, czy raczej łączycie nawet wszystkie te metody w poszukiwaniu inspiracji do obiadów. To jest tak, że genialnym motywatorem do szukania nowych pomysłów jest prowadzenie bloga, bo mamy grono stałych czytelników, którzy oczekują przepisów, na początku tego roku rozrobiliśmy ankietę wśród naszych czytelników i słuchaczy, żeby się wywiedzieć, jakie treści są oczekiwane, które się, sp które są, się spotykają z aprobatą, a które nie. I właśnie zdrowe, proste przepisy to jest jakby numer jeden, jeśli chodzi o zainteresowanie naszych czytelników. Także... I, pewnie I pewnie szybkie. <laughs> tak. I właśnie w tym kierunku idziemy. Więc zaczęliśmy tworząc przepisy na naszego bloga i jakby zmieniając nas, naszą kuchnię, zaczęliśmy, tak jak wspomniałem, od, od korzeni, czyli nawet nagrałem taki podcast, jeden z pierwszych odcinków, to jest z historyczką, kobietą, która zajmuje się właśnie historią i rozmawialiśmy o tym, jak ludzie kiedyś jadali, na czym bazowała ludzi dieta chłopów 200-150 lat temu. To były przede wszystkim proste, takie nieprzetworzone produkty, kasze, bardzo mała ilość mięsa, dużo warzyw. To też o tym nie powiedziałem, bo zadałaś pytanie, skąd bierzemy warzywa zimą. Bo pierwsze są warzywa sezonowe, ale to, o czym należy pamiętać, to kiszonki. Ludzie od setek lat jedli zimą kapustę kiszoną. Nie mogło, mogło, tak. mogło nie być ziemniaków, ale kapusta musiała być. A to jest taka bomba witaminowa, jest to kapusta, kapusta kiszona powstaje na bazie fermentacji kwasu mlekowego, które są odżywką dla bakterii, które są w naszych jelitach. A jelita to są w ogóle podstawa, to, są, to jest podstawa zdrowia. Więc tak, chyba straciłem wątek. Ja słyszałem o jelitach, że stamtąd się bierze odporność, tak się mówi. Ale no, mówiliśmy ogólnie właśnie o nie, czekaj, jeszcze tak, ja straciłem to, wątek. Zapędziłem się, ale... Nie, nie dobra, b, podsumujmy to w ten sposób, że y, masz, inspirujesz się po prostu A, dobra, y, starymi mm, hmm, przepisami dobra, i, i ja, takim ja tradycyjnym jedzeniem. Dobra, dobra. Więc, więc przede wszystkim inspiracji szukaliśmy w starych przepisach, które dostosowywaliśmy do naszych możliwych, możliwości obecnie i do tych składników, które istnieją. Natomiast no, to źródło jest w jakiś sposób ograniczone. Kolejnym źródłem to, to jest internet. Poglądamy innych blogerów, tu mówię bez ukrycia i podpatrujemy, co jest dobrego w tych przepisach. Najczęściej zaglądamy na strony amerykańskie, bo jak pewnie sam zauważyłeś blog, blogowanie w Stanach jest dużo bardziej rozwinięte, jeśli chodzi o jakość treści, o różnorodność treści i dojrzałość tych treści, więc podglądamy co robią? Nie w, kate... nie w każdej kategorii akurat. No dobrze. Natomiast w naszej tak mam wrażenie, że tak jest. Więc poglądamy, co robią amerykańscy blogerzy i dostosowujemy mm -hmm. te najciekawsze przepisy. Przede wszystkim testujemy. My rob... My mamy takie jedno wielkie laboratorium w naszym domu. Mamy nas dwójkę dorosłych i trójkę dzieci w różnym wieku i eksperymentujemy z tymi przepisami. To, co się pojawia na blogu, to są już sprawdzone przepisy. Od razu mówię, że nie, nie wszystkim od razu mogą zas nie muszą, muszą zasmakować, bo to jak wspomniałem, z tym smakiem to jest tak, że jednak czasem kilka, kilkanaście razy trzeba coś spróbować. Natomiast internet jest bardzo ciekawym źródłem inspiracji i po przełożeniu tych przepisów na nasze realia powstają właśnie przepisy, które my lubimy i które zamieszczamy na naszym blogu. W jaki sposób nauczyliście swoje dzieci zdrowego jedzenia i akceptowania tych smaków? Bo jednak no, z ciastkami ciężko wygrać kapustą kiszoną. Tak. Ja na swoim blogu mam artykuł pod tytułem jak przekonać nastolatka do zdrowych śniadań. Być może zalinkujemy do niego. Bardzo chętnie na rower.com ukośnik 028. To jest tak, że zdrowe odżywianie nie zaczyna się w momencie, gdy stawiasz przed dzieckiem talerz i powiedz, to jest zdrowe i jedz. Możesz powiedzieć, takiego triku użyć, że to jest smaczne i jedz. To może jakoś zadziałać. Natomiast praca z dzieckiem albo czas spędzony z dzieckiem należy rozpocząć dużo wcześniej. Jakby trzeba to rozpocząć już od etapu planowania. Najlepiej to, co my robimy i robiliśmy i dalej będziemy stosować, to zabieramy nasze dzieci na zakupy. Ja, ja uwielbiam szczególnie z synem robić zakupy właśnie na tym targu. W sobotę byliśmy, bo on ma pewne pomysły. Ja bym kupił jabłka, jakby jestem takim typowym facetem. Mam taką czeklistę, co miałem kupić na kupie i wracam do <głos> domu jak najszybciej. Znam to. Natomiast on jako dziecko ma tą dziecięcą fantazję i mówi, o tato takie fajne granaty są, no to bach, granaty, owoce jagodowe, bardzo, bardzo zdrowe, bierzemy. Oczywiście ja to tak też, przy, te jego propozycje biorę przez pryzmat właśnie zdrowotności, ale często wracamy z produktami, których ja wcale nie planowałem kupić, a on chciał i to jest krok pierwszy, zaangażować dziecko na etapie zakupów. Czasem kupimy rzeczy, z którymi nie wiemy, co zrobić, czasem się zmarnują, natomiast dzięki temu to dziecko już jest zaangażowane, ono już ma swój no. udział. Potem... No dobra, a jak zrobić, żeby nie lądowały ciastka w koszyku? Jak idziesz na taki targ, to nie ma ciastek, to nie ma chipsów. No dobrze, ale nie tylko na targu robisz zakupy, tak? Mm. Jak idziesz kupić kaszę, mąki, makarony i tak dalej, no to jednak idziesz do jakiegoś większego sklepu i kupujesz tego więcej. Prawdopodobnie, nie wiem, jak robić zakupy, takie właśnie z takich rzeczy, które się nie psują, pewnie raz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu. No i tam już po te ciastka łatwiej sięgnąć. Dziecko gdzieś się oderwie od koszyka, poleci, przyniesie, wrzuci. I jak takiemu dziecku wytłumaczyć, że to nie jest dla niego dobre, skoro przecież jest słodkie i smaczne? Ja myślę, że sklep to nie jest dobre miejsce, żeby o tym dyskutować. Jeżeli już decydujesz się wziąć dziecko, bo ja... Po prostu nie brałbym dziecka na takie zakupy. Wziąłbym je na zakupy w takie miejsce, gdzie wiem, że tych pokus jest mniej. Natomiast jeżeli decydujesz się wziąć je w takie miejsce, że no typowy supermarket, to porozmawiałbym wcześniej, że idziemy kupić to i to jest konkretna lista rzeczy i nie kupujemy ciastek, bo nie kupujemy słodyczy, bo. Natomiast no, to jest śliski temat. By... Samo gadanie chyba dzieciom niewiele da. Słyszałem, że jak chcesz, żeby dziecko coś robiło, to najpierw musisz mu pokazać dobry przykład. Of, to przede wszystkim. No, nie możesz chrupać chipsów i powiedzieć mu, synku, tego nie kupimy, bo niezdrowe. No dobrze, a jeszcze chodzi o taki nacisk innych dzieci, tak? Przecież dzieci chodzą do szkoły, i widzą, że inne dzieciaki kupują sobie w sklepiku różne rzeczy, a on biedny ma kapustę kiszoną w pojemniczku na drugie śniadanie. Nie, to też nie jest tak, bo nie możemy w skrajności popadać. Dzieci, znaczy u nas, ja mogę mówić przez pryzmat swoich doświadczeń. W naszej mhm. rodzinie, w ogóle to jest też geneza założenia naszego bloga, mamy albo mieliśmy alergiczne dziecko. Właśnie syn, o którym wspomniałem, w tak. momencie, gdy poszedł do przedszkola, miał tak ciężką alergię, że nawet przysłowiowej wody nie mógł pić, żeby mu coś tam na twarzy się nie pojawiało. To była ciężka praca, trzy lata ciężkiej pracy mojej żony, aby go z tej alergii wyprowadzić. Ta praca bazowała przede wszystkim właśnie na diecie, na eliminowaniu produktów alergo, alergogennych i eliminowaniu produktów, które zawierają chemię, bo nie wszyscy wiedzą, że istnieje coś takiego jak pseudoalergia. To jest, ale zwykła alergia to jest na przykład, źle reagujesz na orzeszki ziemne. To jest taki najczęściej ludzie puchnie reagują. Um, Puchniesz i umierasz. No. no i gdy przestaniesz jeść orzeszki, nagle znika ta alergia. Ale nie jesz orzeszków, to chwycisz jakiś inny owoc. Na przykład przypuśćmy rodzynki. Truskawki. Rodzynki. Truskawki. No. Rodzynki, masz pod ręką. No i okazuje się, że objawy wracają ale ty nie jesteś, nie jesteś alergikiem na te rodzynki, ale jesteś na przykład alergikiem na siarkę, która jest konserwantem tych rodzynków, rodzynek. I pseudoalergia jest to reagowanie w taki sam sposób, jak, jakbyś miał alergię na dodatki chemiczne. I dlatego tak trudno... Czyli glutaminian sodu też na przykład Oj, i tak, tak dalej, wszystkie tak? konserwanty, barwniki mogą się przyczyniać do tego, że u ludzi powstają reakcje alergiczne, ale to nie jest alergia typowa, to jest pseudoalergia. I wracając do, do mojego syna... Tak to wyglądało, że to były trzy lata ciężkiej pracy i jakby to dziecko i też rodzeństwo widziało jakby temat unikania rzeczy niezdrowych od co najmniej siedmiu lat jest w mojej rodzinie. Dlatego mi łatwiej jest dzieciom wytłumaczyć, że jednak nie jemy chipsów, że jednak nie kupujemy batonów w automacie w szkole, chociaż od jakiegoś czasu już tych, już tych baton, batonów tam nie ma, to jest bardzo dobre. A teraz wracając do tego do tego pudełeczka z kapustą. To nie jest tak, że dzieci idą do szkoły z drugim śniadaniem, gdzie jest coś, co jest takie zupełnie oderwane od rzeczywistości, bo mhm. dzieci biorą kanapki. Biorą kanapki z chlebem, tylko że to jest chleb razowy, który, tak. który swoją drogą sam piekę. Robicie razem. Mhm. Chociaż nie zawsze tak było, bo na rynku też można kupić chleby na zakwasie, bez dodatków, więc jak ktoś nie chce, nie musi, ale musi poszukać takiego chleba. Do tego można dołożyć dużo warzyw. Dzieci uwielbiają na przykład też brać marchewkę. Tylko, że to musi być marchewka już obrana, żeby leżała w lodówce, bo trudno oczekiwać od dziecka, że on rano stanie i będzie jeszcze ją skrobał. Natomiast jak mhm. te rzeczy przygotujesz, obrane, ładnie zapakowane i do tego dołożysz taką no, podprogową ilość informacji, to dzieci chętnie będą po to sięgać. Okej. Okay czyli da się je zastąpić, da się słodycze zastąpić zdrowymi rzeczami. No dobrze, a co chrupiecie na przykład, nie wiem, do filmu i tak dalej, czy macie, nie wiem, jakieś podręczne, tak właśnie sobie zerkam, o, obok stoi miseczka z daktylami, z orzeszkami, rodzenkami i tak dalej, i tak dalej. Macie coś takiego właśnie, jak was ciągnie na, na coś do, do, do, do podjedzenia, bo wiem, że wszelkie paluszki, precelki są równie zdrowe jak i chipsy, czyli nie bardzo. Tak. Mieszanka studencka, czyli orzeszki, rodzynki, jest bardzo dobrą przekąską. Taką na słodką. Daktyle... No I co? I to, i to nie tuczy? Oczywiście, że tuczy. Słuchaj, każde jedzenie tuczy. Znaczy, to jest taka zasada, jak to. Jeżeli masz włożysz do organizmu jakąś ilość energii i jeżeli jej nie spalisz, to ona się odłoży w formie tkanki tłuszczowej. Więc dana ilość siedzenia, dla jednej osoby, która jest aktywna, może powodować, że ta osoba chudnie, a jak ktoś jest tylko siedzi i nic nie robi, to może jeść bardzo mało i też go będzie tuczyło, więc tylko ja bym chciał tu... Chodzi o jakość bardziej niż o to... Wiesz, jakby skończę wątek i teraz przejdziemy do, do tego tuczenia, bo pytałeś o przekąski, więc jeżeli na słodko, to może być to, co powiedzieliśmy, mogą być daktyle, rodzynki. Jeżeli chcemy na słono, to jadamy, nie za często, ale jadamy też popcorn, natomiast jest to popcorn robiony samodzielnie, na pewno nie z tych torebek, które są gotowe do włożenia do mikrofali, bo tam są tłuszcze utwardzane, czyli po prostu zwykłą, słodką kukurydzę, taką na kilogramy można kupić, wkłada się na patelnię, daje się tam łyżkę masła klarowanego i po kilku minutach wychodzi z tego pyszny popcorn. Pod przykrywką. Tak, a najlepiej... Żeby nie zapomnieć. Najlepiej jeszcze szklana, bo wtedy genialnie się obserwuje, jak one wybuchają. Uwielbiam to. A mikrofala wtedy jest niezdrowa? Czy, Czy... nasz by... Jedna rzecz to jest skład tych popcornów w torebce, bo one okay. muszą mieć tłuszcz i tam są tłuszcze utwardzalne. Natomiast tak. jeśli chodzi o zdrowotność ożywienia, pożywienia odgrzewanego mikrofali, no to, to jest, no są różne zdania. jakby Używamy okay. coraz mniej. Okej, okay, dobra. To przejdźmy teraz do tuczenia w takim razie. Jeśli chodzi w ogóle o diety, o, o zdrowe odżywianie, to jest taka mania na liczenie kalorii. By na wielu przepisach, nawet jak pójdziesz do jakiegoś fast foodu, to jest napisane, że w jednej porcji jest tyle kalorii. No, bierze się do stąd, że jednak coraz więcej ludzi jest otyłek i, i wydaje się, że jak będziemy liczyć te kalorie, no to, no to zjemy mniej i będziemy zdrowsi. Nie, okay. nie, będziemy się, nie będziemy tyli. Natomiast, jaki jest problem? Bo to jest taki, że to jest pewien stres, że Patrzysz, ile tam jest kalorii i nie wiesz, czy zjadłeś za dużo, za mało, bo masz gdzieś jedną porcję, masz gdzieś kilka. I to jest coś, co utrudnia życie, nie ułatwia. Ja od już 7 lat temu w sumie tak zgubiłem wagę i udało mi się schudnąć 20 kg, i od tamtej pory nie przytyłem. I ja nie liczę kalorii. To, co ja robię, to bazuje na właśnie prostej i nieprzetworzonej diecie, bo dam Ci taki przykład. Wyobraź sobie, że idziesz na obiad, do swojej cioci, która genialnie gotuje. Robi no Robi okay. najpyszniejszy obiad na świecie, zjadasz, no, z którąś tam dokładką, no, bo tak ci smakowało, ale w pewnym momencie, choćbyś nie wiem jak, no, to stwierdza, że no, już nie wciśniesz, tak? Mówisz... Masz, tak, masz taką ciocia, ona jeszcze wyskakuje z deserem, no. Tak, ona w, i w tym momencie przychodzi z szarlotką ciepłą. Mhm. I jednak gdzieś te miejsce znajdziesz. I to jest właśnie efekt tego, efekt... I tak działają produkty przetworzone. One są tak smaczne że nie jesteś w stanie się od nich, nie jesteś w stanie przestać jeść wtedy, kiedy je powinieneś. A bazując na prostych jedzeniach, teraz wracając do tego obiadu u cioci, jeżeli ona by ci przygotowała pęczak z jakimiś prostymi warzywami, coś jeszcze do tego dołożyła, to będzie naprawdę bardzo smaczne, ale zjesz tego tyle, że poczujesz sytość i powiesz dziękuję. Po prostu twój organizm wysyła ci sygnał, jesteś najedzony i więcej nie musisz jeść. I nie musisz niczego liczyć, żadnych kalorii. Po prostu organizm to, co mówię na początku, obserwując organizm, on daje ci sygnały. No, jadłeś się. Ja słyszałem, że też dobre jest jedzenie wolno, bo po około 15 minutach od rozpoczęcia jedzenia zaczynają być wysyłane te sygnały do mózgu. Przepraszam, z mózgu, które nie, do mózgu, tak, do mózgu, który mówi, że już jesteś pojedzony. Natomiast powiedz mi, to te wszystkie dodatki chemiczne sprawiają, że no nie czujemy takiego uczucia sytości, jak jedząc e, zdrowe rzeczy? Tak, ja zupełnie niedawno skończyłem książkę. czytać książkę Cukier, sól, tłuszcze. My, Michael Moss jest autorem. I to jest taka trochę powieść kryminalna, bym powiedział. Czyta się to trochę jak sensację. Ona dotyczy rynku amerykańskiego, więc nie do końca wszystko przekłada się na nasz rynek. <śmiech> Może być niebezpiecznie przerysowane. Natomiast ona w wspaniały sposób pokazuje genezę, dlaczego ten naród tak się roztył i dlaczego mają takie problemy. O co chodzi? Chodzi o to, że producent, producentom żywności zależy na tym, żeby sprzedać jej jak najwięcej. To jest biznes, jak każdy inny. I to jest normalne. I oni używają właśnie trzech magicznych składników, cukier, sól i tłuszcz, aby uatrakcyjnić to pożywienie. Natomiast ich technologia i sposoby to jest majstersztyk. Zaczynając od cukru, jest coś takiego jak, jak poziom błogości. Mhm. I to jest sytuacja, w której jest na tyle słodki produkt, że ty masz czujesz taką błogość w ustach po pierwszym kęsie, ale jednocześnie nie jest on jeszcze mdły. I właśnie producenci żywności modele matematyczne już mają jak? Wow. Ile tego cukru włożyć, aby jakaś ilość populacji, no bo tam wiesz, no nie całą populację obejmiesz, żeby objąć jak największą ilość populacji. To jeśli chodzi o cukier. Jeśli chodzi o tłuszcz, no to tłuszcz jest przede wszystkim nośnikiem smaku. To dzięki, dzięki tłuszczu czujesz, że coś jest smaczne. Na przykład, ale jednocześnie tłuszcz też potrafi maskować pewne smaki. Na przykład, gdy masz kwaśną śmietanę, to dzięki temu, że ona jest, czym bardziej tłusta ona jest, tym, tym mniej tej kwaskowości czujesz. Ona jakby izoluje te kubki smakowe. A jednocześnie mhm. podkreśla te inne nuty smakowe, które dla ciebie są dobre. I o ile jeśli chodzi o cukier, to organizm ma taki na, naturalny mechanizm obrony. To jest właśnie wtedy, no robi, ci, robi to się Jest dobrze, mdło. Mhm. To, jeśli chodzi o tłuszcz, to im więcej tłuszczu, tym lepiej. Tu, tu już jakby niebo jest limitem. Organizm nie ma takiego limitu i czym więcej tłuszczu, tym lepiej. I dlatego te potrawy gotowe są tak tłuste. I trzeci składnik to jest sól. To taki jeden prosty przykład podam. Producenci soli mają wiele różnych rodzajów soli w zależności od tego, do czego ona jest używana. Na przykład do chipsów jest używana sól o takich malutkich drobinkach, które dodatkowo w środku są puste. Trochę jak kostki lodu. Po to, czyli to jest jakaś chemicznie przetworzona sól, tak? Znaczy, specjalnie. Chemicznie i mechanicznie ona jest rozpuszczona, potem znowu się krystalizuje okay. i to jest po to, że jak dotkniesz tej soli, to się nazywa eksplozja smaku. Jak ta sól dotknie języka, to poprzez to, że tam jest w środku dziurka, jest większa powierzchnia, ona się szybciej rozpuszcza i jeszcze szybciej drażni zmysły. Tak jakby wow. trochę jakby szczypsa dotknął do języka, to tak jakby trochę jakby nawet gazowało. Nieźle. I, I organizm ludzki wobec tego majsterstiku technologii jest po prostu bezbronny. Zjemy bez opamiętania. Zauważ, że na produktach przetworzonych są podane ilości kalorii, chociaż ja, tak jak mówię, wolałbym ich nie liczyć, ale to jak się nie spożywa produktów przetworzonych, to nie ma problemu. I tam jest podane, że nie jest pokazane, napisane, ile jest w jednej porcji kalorii jakby w całym opakowaniu, tylko ile jest w jednej sugerowanej porcji, ile człowiek powinien zjeść. No i patrzymy, no właściwie to tak niedużo tam. wszystko. Znaczy jest na 100 gram i na porcję, czyli tam na przykład jak mam paczkę chipsów 220 gram, powiedzmy taką dużą, no to jest na 100 gram i na 30 gram. A jak już ktoś kupuje paczkę taką wielką chipsów, to ją zjada całą. Tak, jakby dzieje się tak dlatego, że organizm nie jest w stanie się obronić. A, a dlaczego? Bo to trzeba by wrócić jeszcze do, do korzeni. Oprócz tego, że to jest tak genialnie zrobione, to te trzy składniki, jak, wróci, jak byli ludzie w prehistorii, to były bardzo ograniczone. Cukru było mało, bo cukry to były tylko w owocach, więc jakby organizm jest tak skonstruowany, żeby szukać tych produktów, bo człowiek pierwotny, jak szedł, szedł, szedł, nagle na drzewie zobaczył jakieś jabłko, no to musiał tam wejść i zjeść to jabłko, no bo tam są witaminy. Tak samo tłuszcz. tłuszcz... Ale kusił, kusiła go słodycz, i podobno dlatego też e, lubimy alkohol. Tak, no właściwie cukier, sól i tłuszcz działa na nasz układ nagrody w mózgu. Wydziela się wtedy dopamina, tak jak po użyciu tak. narkotyków, po to, no bo tak nas ukształtowała ewolucja, żeby zachowania, które przedłużają gatunek, typu, nie wiem, uporanie seksu, jedzenie, żeby nam, w, w nas wytwarzały przyjemność, żebyśmy przetrwali jako gatunek i dlatego, jak do tego dołożymy tą nanotechnologię, już można powiedzieć teraz, jeśli chodzi o produkcję żywności, nie jesteśmy w stanie skończyć na jednej porcji. Jemy tego za dużo. Hmm. Widzisz, bardzo, ja, ja mam właśnie odnośnie cukru coś takiego, co sam na sobie przetestowałem. Sprawdzam um, zawsze, bo ja czasem kupuję soki, nie ukrywam, i sprawdzam zawsze tył, co jest w składzie, ile kalorii i tak dalej, i tak dalej. I wśród soków, które są na bazie marchewki z takich kartonowych, tak, nie te jednodniowe znalazłem tylko jeden rodzaj soku, który nie jest dosładzany, a cała reszta, już nie mówiąc o tych wszystkich sokach dla dzieci, to tak naprawdę są napoje, bo głównie jest tam syrop w czekaj, jak to się mówi, glukozowo-fruktozowy, tak? Tak, jest taki. I, I uczy się nas w ten sposób em, tego poziomu słodkości zupełnie inaczej. Jak odstawiłem właśnie wszelkie em, cukry w herbacie, tak? bo piłem dużo herbaty, słodziłem ją i nawet odstawienie tego głupiego cukru z herbaty sprawiło, że jak normalnie robiłem budyń, pół litry budyniu i tam pisze, że trzeba wsypać, em, nie wiem, dwie do trzech łyżek płaskich cukru. To ja sypałem sobie trzy kopiate łyżki cukru i to była dla mnie super słodkość. Dzisiaj, jak sobie nasypię płaską łyżkę cukru na takiej pół litra budyniu, to w tym momencie czasem to jeszcze dla mnie bywa za słodkie. To jest niesamowite, jak, jak potrafi się zmienić takie odczuwanie. I to jest bardzo pocieszające, bo to pokazuje, że jest przed nami nadzieja, że wystarczy odstawić te rzeczy, tak jak ja to zrobiłem kilka lat temu, i można odzwyczaić się od tych produktów i można cieszyć się, bo też zadałeś pytanie, jak sprawić, aby te nowe, te zdrowe posiłki smakowały. Właśnie zrobić sobie taki de detoks od tych przetworzonych produktów i okaże się, że po jakimś czasie kubki smakowe zaczną odczuwać, rozpoznawać zupełnie inne smaki. Ja teraz jem często na śniadanie płatki owsiane, dosładzam je sobie dziurkami kokosowymi, Dodaję do tego cynamon, kurkumę i to jem. I to jest pyszne. Ja czuję zupełnie inne smaki niż kiedyś. Jak zupełnie niedawno gdzieś byliśmy i ktoś mi poczęstował posłodzoną taką owsianką, to dosłownie aż, aż mi zaczęło ściskać za gardło. Nie ma... Już nie mówiąc o tych aromatach, które aż walą po prostu plastikiem, no nie? Tak. To ja też to zaobserwowałem i też odstawiłem sól i nie używam na przykład masła, tylko jak już coś smażę, czy tamten, to, to wtedy sięgam po tłuszcz, ale też ograniczyłem tłuszcz i ograniczyłem sól totalnie. Na przykład jak mam robić zupę typu rosu, to mam kupioną naturalną przyprawę, nat naturalną wegetę, która po prostu nie zawiera soli, bo w wegecie na pierwszym miejscu jest sól w składzie, to znaczy, że jest jej najwięcej. I odkąd ograniczyliśmy właśnie używanie tej soli, to Zupełnie inaczej odczuwamy smaki. W sensie niesolone warzywa nam po prostu potrafią smakować. I to tak. bardziej niż wcześniej, jak się doprawiało różnymi, nie wiem, przyprawami do konkretnego, do konkretnej potrawy, albo sosem z proszku, albo nie daj Boże jeszcze ze słoika. Tak. Jak wspomniałeś o warzywach, to mi się przypomniało. Nie wiem, czy wy też jadacie warzywa przygotowane na parze. Dla nas to było odkrycie przy, przed kilku lat, gdy pierwszy raz zrobiliśmy brokuła na parze, bez żadnych przypraw, bez soli i okazało się, że on jest i słodki, i słony i smakuje o niebo niebo lepiej niż ten przygotowany w wodzie, kiedy to większość tych składników mineralnych jest wypłukanych. Więc... A, widzisz, nie mam teraz garnka do gotowania na parze, a dzisiaj zjedliśmy właśnie e, makaron z brokułem, oliwkami i tak dalej. E, I gotowałem go w wodzie z solą, ale widzisz, no muszę w takim razie sobie jakąś, nie wiem, przystawkę do garnka kupić albo, albo garnek. Tak, są takie sitka dziurkowane. A jeszcze tylko wspomnę o soli, bo bardzo dobrze, że ograniczyłeś ilość soli, natomiast trzeba też wziąć pod uwagę, że organizm ludzki potrzebuje soli do życia. No to jest ten, jeden z tych trzech magicznych pierwiastków, które nam natura tak zaprogramowała, że szukamy tych pokarmów z solą. On nam jest potrzebny do życia, do produkcji kwasu solnego i dobrze jest ograniczyć sól, ale nie to, że zupełnie ją wyeliminować. Trochę Nie, nie, nie, nie, nie, ograniczyłem ją zdecydowanie poprzez takie właśnie wyeliminowanie tych wszystkich przypraw, które zawierają bardzo dużo soli. Natomiast ogólnie sole potrawy i wiesz, tylko że kupiłem sobie na przykład sól różową. Um, nie wiem na ile to jest wymysł, um, żeby tylko zapłacić więcej za trochę soli, a na ile faktycznie to, że jest taka czysta, bo to jest himalajska sól, um, na ile jest zdrowsza od zwykłej, ale powiedzmy, no nie, nie były takie super wielkie pieniądze, więc używam raczej takiej soli, mam ją w grudkach i część sobie e, zmieliłem, żeby była właśnie bardzo sypka, a część właśnie w grudkach i super się na przykład właśnie wrzuca, nie wiem, parę takich grudek do zupy i one się same rozpuszczą i no, tak to wygląda u mnie z tą solą. Sól himalajska jest bardzo dobra. Faktycznie ona nie jest droga. My też ją używamy. Natomiast. znaczy względem zwykłej soli trochę droga jest, bo 500 gram kosztuje 8 zł, a kilo zwykłej kosztuje 80 groszy. No więc. tak, tylko te 500 gram to pewnie będziesz przez dwa miesiące używał. No, na nas dwójkę to chyba raczej rok. No, a jeszcze tylko opowiem, dlaczego ta sól jest lepsza, bo w soli, oprócz tego, oprócz tego, że jest chlorek sodu, tej himalajskiej, ale to nie jest jedyna, zaraz powiem jeszcze o innych, są jeszcze inne minerały, które nasz organizm potrzebuje. I dzięki temu, że zjadamy tą sól, to mamy te inne minerały. A jaką jeszcze sól można używać? Bardzo dobra jest sól morska. Ona jest z soli morskiej uzyskiwana. Operowana woda. Tak, mhm. bo ona ma na, najbardziej zbliżony odczyn do odczynu krwi człowieka, natomiast... I tu chodzi, i tu chodzi też o jod naturalnie tak. od razu występujący, tylko tak? problem z tą solą jest taki, że coraz więcej wód morskich jest zanieczyszczona, więc jak odparujesz to wodę, to jednak to, co w niej było, zostaje, a najczęściej my używamy soli kamiennej po prostu, polskiej soli kamiennej. Okej. Okay. Bo ja słyszałem właśnie, że taka kopalnia na sól jest też zanieczyszczona i lepsza jest himalajska, ale to, że tak powiem... E wiesz, wszystko ci sprzedadzą za odpowiednie pieniądze, tak? I będą ci wkręcać raz, że masło jest niezdrowe, a potem, że margaryna jest niezdrowa. W zależności, co, co bardziej zalega na półkach w magazynie. Tak to chyba ze wszystkim wygląda. Dobrze, w takim razie będziemy kończyć dzisiejszy odcinek podcastu. Ja nie ukrywam, że nagrywałem odcinek z Michałem nie tylko dlatego, że poznaliśmy się na konferencji Polcaster, ale iTunes pokazuje często na dole pod odcinkami podcastu, jakiego podcastu również słuchali słuchacze. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchają i mnie, i Michała, I, a tych, którzy jeszcze nie znali bloga, ani podcastu Michała, serdecznie tam zapraszam na więcej niż zdroweodżywianie.pl, bo no ruch i jedzenie to są dwie najważniejsze rzeczy, które przedłużają nasze życie i sprawiają, że będziemy zdrowsi i szczęśliwsi. Także Michale, bardzo Ci dziękuję za to, że wziąłeś udział w dzisiejszym odcinku podcastu i tym, którzy nie wiedzą, chcę powiedzieć, że ja również nagrałem odcinek z Michałem i występuję u niego w podcaście. Powiedz, który to będzie odcinek i gdzie go można znaleźć? Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za to, że mogłem mówić do Twoich słuchaczy. Odcinek z Tobą. Przyznam się, że jeszcze nie wiem dokładnie, jak będzie się nazywał. Na pewno będzie związany z jeżdżeniem na rowerze. I też jeszcze nie wiem, który to będzie odcinek. Natomiast myślę, że w momencie, gdy będziesz publikował swój odcinek, ja już wszystko będę wiedział i podlinkujemy w Twoich notatkach do Odcinka, który Fantasty, ze mną. Fantastyczny pomysł. W takim bądź razie pod adresem rower.com kośnik 028 znajdziecie um, dużo fajnych przepisów ze strony Michała i jego żony. E, szybkich, prostych, tanich, smacznych i zdrowych. E, oraz odcinek do podcastu, w którym Michał przepytuje mnie o rower i różne przygody. No i myślę, że, że zdecydowanie Wam się spodoba. Więc jeżeli nie oceniłeś tego odcinka w iTunes, to serdecznie Cię do tego zapraszam. Na stronie rower.com kośnik 028 jest link klikasz oceniasz. Dzięki Tobie więcej osób dowiaduje się um, o moim blogu, o moim podcaście mm, no i mam nadzieję, że też wpłynie to na jego zdrowie i samopoczucie. Ewentualnie jeżeli chcesz, możesz go po prostu komuś wysłać albo polubić na fejsie, udostępnić, cokolwiek. Bardzo Ci serdecznie do tego zachęcam jeśli Ci się podobało. A my słyszymy się już za tydzień w odcinku 29. Nie wiem jeszcze co w nim będzie, ale na pewno będzie to temat ciekawy. Do usłyszenia, hej!